Gość, którego zapowiadam od godziny 10. Dzień dobry. <laughs> Patrycja Długoń. Bardzo miło cię tutaj widzieć i gościć w studiu. Mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. Patrycja podróżuje dookoła świata. Wyruszyłaś w podróż ile to? 6 lat temu już? Pięć lat temu dokładnie. Ojej. Wyruszyliśmy z Mikołajem. Czas szybko mija. No. Mhm. Ale widząc ciebie mam wrażenie jakby naprawdę się zatrzymał. <laughs> No, ty też pięknie wyglądasz, a to wróciłaś teraz z Karaibów, tak? Nie do końca, z Kolumbii. Z Kolumbii, mhm. I jak tam, tam zatęskniłaś już za zimą, zdaje się, prawda? No, wiesz co, to jest tak, że będąc tam, tęskni się za, za rodziną, przyjaciółmi, Warszawą, tym całym pięknym życiem, które tutaj można pędzić, a, a będąc tutaj, tęskni się z kolei za morzem, także nigdy no nie tak. można mieć wszystkiego naraz. Mm -hmm. Ale ja ci powiem, że jak ja spędziłem ym, zimę na Florydzie, gdzie nie ma zimy, oczywiście, no to bardzo mi się przyjemnie tutaj wróciło do Polski i w te, w te naprawdę mrozy takie 18-stopniowe. I, I następny rok też bardzo przyjemnie spędziłem, nie, nie narzekając absolutnie na to, że jest zimno i że na przykład solą sypią czy coś. No i mm -hmm. Dla mnie to jest zupełnie obce. Wydaje mi się, że tutaj czuję się jak u siebie w domu tam to dla mnie takie trochę nienaturalne to było, że taka dziwna ta pogoda była. bardzo. Mm -hmm. Można się przyzwyczaić, naprawdę. No pewnie tak. Ja się nie przyzwyczaiłem, nie wytrwałem nawet trzech miesięcy, także musiałem wrócić szybko i, i zapomnieć o tym, co tam się wydarzyło. Także y, tutaj jest moje miejsce po prostu. A ty, twoje miejsce gdzie jest? Czy masz takie, bo wiesz, mówi się, że jeśli ktoś pół roku spędzi poza y, miejscem, gdzie zazwyczaj jest, to już nie, nie znajdzie swojego miejsca na ziemi. Hmm. Bardzo ciekawe, bo wiesz, ja mam takie, takie wrażenie, że ja mam kilka miejsc w życiu, mm -hmm. gdzie nie jestem, tam, tam się czuję w domu. No właśnie, bo to m, tak może być pewnie. Ja nie wiem, jak to jest. Dla mnie jest tutaj miejsce i koniec. Nie wyobrażam sobie wy, wyprowadzić się na dłużej faktycznie. Nie mm -hmm. wiem, z czego to wynika, z jakiegoś... Może to jest kwestia mentalności jakoś, nie? No widzisz, ty, ty masz rodzinę. To jest no jednak właśnie. taką inną niż ja, prawda? Mm -hmm. Więc jakby to jest zupełnie inna sytuacja, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Myślę, że, że mi dobrze z takim poczuciem, że, że mam kilka co najmniej tych miejsc, bo jest do czego wracać, ale po tej podróży mhm. nie mogę sobie mm, wyobrazić już e, swojego życia bez morza, bo ruszając mhm. znałam je bardzo niewiele, więc jakby jest to, jest to bardzo mm, dla mnie szczególne doświadczenie i tak naprawdę każdemu, każdemu człowiekowi na ziemi życzę tego, aby miał taką okazję spędzić chociaż jedną nocną wachtę gdzieś tam na morzu, Samemu przy sterze. Najlepiej oczywiście, żeby niebo nie było zachmurzone, tylko piękne gwiazdy i, i księżyc. To naprawdę szczególne, szczególne uczucie. No tak. Twoją podróż można śledzić na stronie aroundtheworld.pl. Dobrze pamiętam? Tak, tylko podróż została tymczasem przerwana, mhm. więc tam znajdziecie, drodzy państwo, no ale to nie, to nie jest Lechom? wyścig chyba, nie? No nie, <laughs> no Właśnie nie, o to nie, chodzi. Nie, nie. To mi się podoba w tym, w tym pomyśle, że, to, że nie, nie ścigasz się, że nie 80 dni dookoła świata, tylko że to jest y, taki pomysł na, na dłużej. No nie ma żadnej daty końcowej, no, no cały czas. Zmienia się formuła albo zmieniają się warunki, więc jakby człowiek się dostosowywuje. Więc e, na przykład Mikołaj e, nadal jest na, na Juju i e, swoją drogą aktualnie w morzu. Myślę, mhm. że już dotarł do wysp San Blas, które są po prostu no, na pewno najdzikszym miejscem na Karaibach. Po tej stronie kanału panamskiego jest to miejsce, w którym żyją Indianie Yala mhm. i oni nadal kultywują stare tradycje, żyją bez prądu, wodę mhm. mają z nieba albo z, ze strumieni. Tylko niektórzy mężczyźni mówią po hiszpańsku, bo jest to autonomiczne terytorium Panamy. Mhm. E, kilkadziesiąt wysepek, San Blas. Proszę sobie zajrzeć się do internetu. Kto do jest? Google. <głos> oczywiście, zdjęcia po prostu powalające. Z Patrycją będziemy mogli troszkę dłużej porozmawiać po 11. Nie wiem, czy po Radio Warszawa zaciszę czy przed, to się wszystko okaże. Ale teraz powiedz mi, co mam zagrać, bo przyniosłaś trochę muzyki ze sobą. Mamy jakieś 3 minuty. Um, Buffalo Bill. Um, może w takim razie Owen Splenda. Mhm. Pan po sześćdziesiątce, który jeszcze się nie przebił, tak jak wielu, wielu artystów z Jamajki, Owen Splenda. Help me ja, please help me cha ja. when the morning's gone and the night time comes around If you don't got no place to lay your head You'll be really, really uncomfortable You'll be really, really uncomfortable When the morning's gone and the night time comes around If I don't got no place to rest my head comfortable i'll be really really uncomfortable i'm not comfortable things are on so level my life is in trouble of why yeah, mother she's vexed with me and my friends them don't talk to me on to work and by Ja, please, please, help me ja. Owen Splenda, tak? Help me. Ja. Mhm. Yy, no właśnie, czyli yy, domu nie ma, tak? Takiego miejsca, gdzie. Znaczy masz dużo domów, o, tak? Nie <gry> z dużo. Z nie, mojego nie. punktu domów widzenia w to jest. Domów w cudzysłowie, miejsc. Mhm. Masz dom. swoje miejsca, tak? A tutaj w Warszawie masz takie miejsce, które lubisz bardzo, do którego lubisz Całą wraczać? Warszawę lubię. No, jest, niesamowita, jest niesamowita, prawda? No, chciałabym powrócić do jednego z takich mhm. miejsc. Niestety nie wiem jeszcze, jaką, jakim sposobem. Natomiast wiem, kiedy, bo tutaj wspominam o tym wielkim święcie, które będzie miało miejsce w styczniu 2012 roku. Na Karaibach, na brytyjskich wyspach dziewiczych. W ostatni weekend stycznia będzie miała miejsce uroczystość ku czci wielkiego Polaka, o którym bardzo niewiele osób jeszcze wie. Nazywa się Władysław Wagner i przed II wojną światową opłynął on jako pierwszy Polak kuleziemską. Hmm, to ja nie słyszałem rzeczywiście. No. Więc tam bym z wielką radością popłynęła, jakoś się znalazła. Jest to bardzo ciekawa... A czemu tam ciekawa, będzie świętowana? Ponieważ... Jako, że, że on zakończył to kółko swoje zaraz a. po wybuchu II wojny światowej, już do Polski nigdy nie wrócił i później system polityczny skutecznie zablokował wiedzę o nim i Władysław Wagner był najpierw w Wielkiej Brytanii, a później właśnie osiadł na wyspie Beef Island, na brytyjskich wyspach dziewiczych i tam większość swojego życia spędził i mm, ciekawostka tutaj, wybudował tam pierwszy pas startowy, sam. Również stoi tam do tej pory dom kamienny Jedyny dom kamienny na Karaibach, który on własnymi rękami zbudował. Dziś znajduje się tam restauracja i w, jej właściciele byli bardzo zdziwieni, <grych> dowiadając się o historii tego, tego budynku. A są jakieś ślady jeszcze? Dom stoi. Mhm. Pas startowy został już jakby przy, podejrzewam, przyasfaltowany. Natomiast właśnie w ten ostatni weekend stycznia odbędzie się tam wielkie spotkanie polskich żeglarzy z całego świata. Mhm. Wszyscy są zaproszeni. Ci, którzy są chętni, rejestrują się na stronie projektu, projekt Wagner 2012. Można na nią wejść i tam wszystkie informacje i o tym wielkim żeglarzu, i o tym spotkaniu znaleźć. Swoją obecność zapowiedział już polski żeglowiec Fryderyk Chopin, więc na pewno uświetni całe to spotkanie, podczas którego będzie odsłonięta tablica pamiątkowa. Cały ten projekt w ogóle powstał z inicjatywy polskich żeglarzy mieszkających za granicą, kapitan Jerzy Knabe i kapitan Andrzej Piotrowski, także wszystkich chętnych, którzy mieliby taką możliwość, mają bakcyla, żeglarstwa i jeszcze jest trochę czasu, żeby no wypływać, znaleźć tak, sposób, powoli. nie do końca, natomiast na pewno ja to stopiem, jest ostatnia, to już, ostatnia chwila, żeby się zacząć tym interesować, mhm. żeby tam zdążyć dopłynąć dokładnie. Natomiast zapraszamy bardzo, bardzo gorąco, bo jest to naprawdę wyjątkowa okazja. No i nie zawiodłem się na Wikipedii znowu. Władysław Wagner Urodził się 17 września 1912 roku w Krzyżowej Woli. No i cała historia, tutaj jest dosyć dużo opisane. Jest też kalendarium rejsu, o którym mówiliśmy. O którym mówiłaś, e, uczestnicy wyprawy na różnych etapach, bo też zabierał pewnie ze sobą różnych ludzi. Nie był sam. W ogóle był nie, bardzo młody, nie pamiętam dokładnie jak młody, ale e, około 20 lat miał, kiedy, kiedy ruszał w ten rejs i pierwszą łódką, którą wyruszył była szalupa ratunkowa, proszę sobie wyobrazić. Więc e, na pewno miał więcej zapału niż, niż możliwości. Trzy jachty były potrzebne, żeby to kółko dokończył. Jeden zjedzony został przez korniki i po prostu zatopił się. Oczywiście stało się to właśnie dzięki pomocy um, różnych ludzi możliwe, mhm, prawda? Bo jeżeli był pierwszym Polakiem, który docierał um, w pewne miejsca, to na przykład w Australii bardzo pomogła mu Polonia, mhm. która, która tak naprawdę wspomogła go na tyle, że um, sfinansowała jego trzeci mhm. jacht. I się wrócił, co ciekawe, ponieważ kawałek z którejś z wysp Pacyfiku pokonał do Australii parowcem czy no, jakimś innym środkiem transportu, to żeby właśnie nie było żadnych wątpliwości, tym swoim trzecim jachtem po prostu się wrócił. Mhm. Żeby, zjawa żeby... 3 się nazywa tak. ten jacht chyba tak. Tak, zjawa 1, zjawa 2 z Jawa 3. Jest to bardzo ciekawa postać. Napisał dwie książki, które, których nakład wiadomo jest już niedostępny niestety na polskim rynku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, który został przez organizatorów mianowany rokiem Wagnera, ponieważ właśnie w 2012 kilka rocznic ważnych a propos mm -hmm. tego żeglarza będzie miało miejsce. Miejmy nadzieję, że, że, że ten rok spowoduje, że któreś wydawnictwo jednak się zdecyduje wznowić te pozycje, ponieważ są niezwykle ciekawe. No, mieliśmy Kazimierza Nowaka, który przebył Afrykę na rowerze. Ty pewnie nie słyszałeś, bo dosyć głośno było o nim właśnie tutaj przez ostatni czas, przez ostatnich kilka lat. A mnie nie było. Podróżnik, który właśnie przed wojną ym, objechał rowerem Afrykę. No i w, w zeszłym roku właśnie wybrała się wyprawa, taka, która jak gdyby jego śladami Dodatkowo spotykali na swojej trasie ludzi, którzy pamiętali Nowaka. To jest niesamowite. Sprzed 50 czy 60 lat. Także ciekawych rzeczy się dowiadujemy. W tej naszej polskiej historii są różne takie fragmenty, o których wcześniej nie było wiadomo, zostały zapomniane. Teraz na szczęście wracają do nas i odkrywamy je mhm. na nowo. Skoro wspomniałeś o wyprawie śladami, trwa rejs, który został zorganizowany właśnie śladami Władysława Wagnera, można znaleźć o nim dane na stronie www.rejswagnera.pl. I na ten rejs można się z kapitanem umówić. Tutaj musiałabym poszukać, gdzie się znajduje w tym momencie. Natomiast jeszcze przed chwilą był na Karaibach, także mhm. można w jakiejś części tego rejsu śladami Wosmak uczestniczyć. Mhm. uczestniczyć tak. Linki znajdziecie w notatkach do audycji, to najprościej w ten sposób Dobrze. dotrzeć do, do tego wszystkiego. Tym mam nadzieję, mi przekażesz te linki. Wszystkie. Dobrze i no i cóż, i w styczniu kiedy to dokładnie będą te obchody? 21-22 stycznia 2012, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Beef Island. Mhm. Przy tortali. Dobrze, to powiedz mi, czego teraz posłuchamy w takim razie. Nie przyniosłam żadnej muzyki z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, ale... Tytuł nie wskazuje właśnie, dlatego się zastanawiam. Ale może przeniesiemy się do, do Trinidadu. Trinidad i Tobago. Caribbean Steel Pan, to bardzo karaibski instrument. Na pewno znany jest wam. Bardzo ciekawa jego historia swoją drogą. No to posłuchajmy. No to Patryszka, opowiadaj w takim razie, co to za instrumenty. Jakaś puszka, tak? Po prostu. Tak, co zazwyczaj to są właśnie takie baryłki po ropie, które mają jakby wgłębione dno. I to dno jest specjalnie wyprofilowane, także każdy fragment tego dna, które wygląda jakby właśnie miska w takiej baryłce. ma inną tonację, to znaczy nastrojony jest mniej więcej przynajmniej. Powstał dopiero, w, zdaje się, w latach 30. zeszłego wieku. No, no tak, już zeszłego wieku. No, także w sumie jest bardzo młody i powstał na Trinidadzie, ale rozpowszechnił się po całych Karaibach. No tak, charakterystyczny dźwięk niewątpliwie tych rejonów i muzycznych, tak? Tak, zazwyczaj to jest, są zespoły złożone z wielu, dziesięciu muzyków. No i na Jamajce pewnie też słychać te. Na Jamajce ten mniej, na Jamajce jednak głównie dziś słychać dance hall. <głos> Generalnie z tych wszystkich wysp, które mieliśmy okazję zobaczyć, to na Jamajce rzeczywiście najwięcej muzyki można spotkać. To nie jest mit, że tyle jest wytwórni w Kingston, ile ulic. Mhm. Prawie, prawie tyle. No właśnie, bo mówiliśmy o y, urodzinach Władysława Wagnera. Y, znaczy o urodzinach, 1912, rocznicy urodzin. Tak. Ale to we wrześniu dopiero. Mhm. W styczniu będą obchody. Y, ale jeszcze jedną urodziny obchodziłaś na, na Jamajce właśnie. Nie była Oczywiście. relacja z tego na Twoim blogu. E, można posłuchać, e, także zapraszamy. Przypomnij adres, bo to chyba nie jest roundtheworld.pl. Wszystko można znaleźć Stamtąd. na www.roundtheworld.pl, ale podcasty, które z, ze swojej podróży publikowałam, można znaleźć na stronie ekofon.blogspot.com mm -hmm, mm -hmm. Korzystaliśmy. Kiedyś puszczaliśmy też tutaj y, te podcasty, fragmenty. Bardzo mi miło. I chyba jeden w całości. I, no i rozmawialiśmy chyba rok temu, tak? Mniej więcej. Tak, tak. A urodziny, o których wspominasz, mm -hmm. to może powiedzmy. Były to no urodziny właśnie. Boba Marleja, które mieliśmy przyjemność z Mikołajem spędzić Właśnie w miejscu, w którym się urodził, w Nine Mile, czyli wiosce w górach, głęboko położonej, z której ponoć jak już się wyniósł, to wracał do swojej mamy i podróżował na osiołku. No tak, takie dla nas egzotyczne rejony. Pamiętam relacje naszego tutaj redaktora z Radia Wnet, Hacej Roskiego, który opowiadał o tym, jak te wysepki, które tam właściwie jedna wyspa to jest jedno państwo, takie są nawet państwa niewielkie, gdzie prawo jest bardziej określone w słowie niż, niż mówionym, niż pisanym, gdzie język angielski jest bardzo luźno traktowany i bardzo fonetycznie zapisywany. To, to ciekawie też było obejrzeć sobie na tych, tych jego, podczas tych jego wypraw powiedz, czy tam jest rzeczywiście taka, czy to jest raj na ziemi? Czy tam są jakieś problemy jednak? Oczywiście problemy są. Ich jest dużo dla ludzi, którzy tam mieszkają. To, to one oczywiście są i są duże. Natomiast faktem jest, że jeżeli masz przez cały rok słońce nad głową, błękitne niebo i jedzenie na drzewach, palmach mhm. niedaleko, nie trzeba, nie, nie trzeba się tak wysilać bardzo, żeby przeżyć dla kogoś, dla kogo na przykład sytuacja materialna jest, jest ciężka. Na, na wielu z tych wysp trudno być, nie na wszystkich, bo to oczywiście byłoby zbyt wielkie, uogólnienie ale na wielu z tych wysp trudno być kładnym, dlatego, bo wystarczy wyjść poza wioskę, poza jakieś miasteczko i, i zawsze się to jedzenie gdzieś znajdzie. Nie trzeba się martwić o spanie, Ponieważ zawsze można spać pod palmą albo w jakimś innym miejscu, ponieważ jest ciepło. Więc na pewno pod tym kątem jest tam, mm, żyje się tam łatwiej w tym sensie. I jedyne, co wydaje mi się minusem takiej sytuacji, to to, że w pewien sposób to rozleniwia. Mhm. Rozleniwia, ponieważ jest tam wiele osób, które które właśnie na takim bardzo niskim poziomie ekonomicznym sobie trwają z dnia na dzień. Nie chcąc tej sytuacji zupełnie zmienić, w ogóle się nad nią nie zastanawiają. I takich osób naprawdę jest wiele i na każdej z tych wysp. Hmm. Po prostu jesteś panowie sobie siedzący i dłubiący w nosie, pijący piwo. Albo i nie. Natomiast chodzi o to, że właśnie wiele osób nie, nie zastanawia się nad tym, jak tą sytuację jakoś ulepszyć. Wiele osób żyje w zasadzie, pra, jeżeli pracują, to pracują przez cały tydzień po to, żeby te pieniądze spożytkować na zabawę w weekend. Mhm. Ne, takie, takie były moje odczucia. Oczywiście są wyjątki, są osoby, które mają jakieś tam aspiracje, natomiast takie ogólne wrażenie właśnie było mniej więcej takie. No to ciekawe, co mówisz. rzeczywiście, to zupełnie troszeczkę yy, zmienia nam wyobrażenie, bo u nas to właściwie trzeba się ubrać, trzeba zjeść i kłopot jest z tym jedzeniem, bo trzeba kupić to jedzenie, tak? Ubrać Tamtego się tam ma. też trzeba. Ubranie bardzo dużo znaczy, dla, dla mhm. generalnie na Karaibach. Bo no trzeba to, się no pokazać. Nie, nie trzeba by było się ubierać pewnie też, tak? Bo jaka no nie temperatura dużo, tam jest? Nie trzeba dużo na siebie nakładać. Inną zupełnie wyspą była Kuba gdzie te problemy są naprawdę poważne. System polityczny się jakoś tam przekształca, natomiast przekształca się oczywiście w taki sposób, że to że to głównie, głównie te masy na tym cierpią. Na przykład już nie jest tak, że każdy musi mieć pracę, więc wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, miało problem z tym, żeby wyżywić rodzinę z dnia na dzień, że codziennie się zastanawiało, co zrobić, żeby zdobyć jedzenie na dziś. I co ciekawe w tym wszystkim, mimo takiej trudnej sytuacji ekonomicznej, priorytetem jakimś dla nich jest dobrze wyglądać. To jest naprawdę zadziwiające, a tam taka koszulka, t-shirt jest w stanie kosztować tyle ile miesięczne wynagrodzenie. Hmm. Kraj, kraj pełen kontrastów i tak naprawdę smutny bardzo, a jednocześnie radość, ludzi cieszą się z muzyki. Tam wystarczy, że ktoś zacznie rytm wystukiwać na patykami. Na Zaraz się znajdą inni, którzy będą wturować. Kolejni, którzy zaczną do tego tańczyć. Bardzo dużo jest muzyki na, na, na ulicach. No właśnie. No? No, Kuba to wiemy, jaki problem, tak? Ale w tych pozostałych, tych, tych małych państewkach, czy tam widziałaś jakieś problemy? Poza tym, co mówisz, o takim rozleniwieniu? No... To leniwienie, jak mówiłam, sprzyja temu, żeby nie zmieniać sytuacji, więc wielu ludzi po prostu sobie, biednie trochę wyglądających, po prostu sobie siedzi i nic, nic nie robi i prosi turystów, bo to jest bardzo łatwe, prawda? Mhm. Bardzo, bardzo wielu ludzi po prostu prosi o pieniądze więc to jest również na, na, na praktycznie wszystkich wyspach. Na tych, gdzie więcej jest Europy, albo za, generalnie no, naszej cywilizacji Zachodu, na, tam problemy są też bardziej takie, jak u nas w miastach. Też jest trudno, nie ma gdzie mieszkać za bardzo i jakby też jest więcej tej biedy. Wielu jest ludzi, którzy po prostu proszą cię o pieniądze i wielu z nich w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. No. no tak jak na Krakowskim, wiesz, ja też przechodzę i często proszę mi o pieniądze. Tamte. Tylko tutaj masz jedno miejsce, a tam to jest jakby bardzo powszechne. Mm -hmm. Szczególnie na Jamajce. No bo ma mała kwota dla nich dużo znaczy pewnie, tak? To jest, tak, to jest a poza to... tym turystów jest zazwyczaj wielu i są to zazwyczaj turyści, którzy mają pieniądze, ponieważ tam dolecieli. Mm -hmm. e I tak jest najłatwiej przecież pieniądze pozyskać, niż, niż pójść do pracy, znaleźć ją sobie najpierw i, i pracować. Znacznie łatwiej jest po prostu żyć z tego, co dadzą turyści. Mm -hmm. A jak można właśnie dolecieć? Można jakoś bezpośrednio z Niemiec, mówiłaś chyba, tak? Tak, mój bilet powrotny był przez Frankfurt i to były najtańsze wtedy połączenia, ale generalnie polecam takim kluczem iść. Najpierw zastanowić się, która wyspa byłaby najfajniejszą, żeby ją zobaczyć i sprawdzić wszystkie połączenia, które wynikają z historii kolonijnej, bo wyspy, które były holenderskie, mają bardzo duży ruch z państwem Holandia. Mhm. Tak samo z francuskimi wyspami też bardzo duży jest ruch i, i tańsze połączenia z, z Francją. Więc jakby tym, tym trzeba iść kluczem, sprawdzić najpierw, jaką kolonią była wyspa, a później sprawdzić... Jakie są połączenia? I co, bezpośrednio hmm? rzeczywiście są loty na Karaiby od razu? Wiem, że z Madrytu są bezpośrednie loty, właśnie z Frankfurtu są bezpośrednie, z Amsterdamu. Ostatnimi laty bardzo były atrakcyjne przeloty z Francji na Martynikę, ponieważ nagle zaczęliśmy spotykać wielu Polaków na Karaibach, coś, co wcześniej było w ogóle nie do pomyślenia. Nagle... Polacy mogli sobie mm -hmm, pozwolić, pozwolić na to. No, to. no właśnie, albo powiedz, czy tam da się zaplanować hmm, pobyt? Bo podróż to no da się zaplanować, prawda? Trzeba kupić bilet w jedną i w drugą stronę, albo tylko w jedną, ale czy na miejscu można w internecie znaleźć, nie wiem, hotel, czy Oczywiście, miejsce, tak? oczywiście. Tam jest internet, trzeba czasami go szukać, natomiast generalnie to te wszystkie zdobycze cywilizacji też tam docierają, więc co bardziej obrotni właściciele pensjonatów czy hoteli, oczywiście zakładają strony i można ich znaleźć w internecie. Oczywiście istnieje mają tam też wielkie sieci hotelowe, natomiast my mówimy o lotach, ale dla wszystkich, którzy mają trochę więcej czasu i nie fantazji. wiem, czy od fantazji, fantazji być może, fantazji dokładnie, to oczywiście bardzo zachęcamy do jachtostopu który jest najbardziej ekonomiczną formą podróżowania, bo wtedy nie trzeba się martwić o ten bilet za kilka tysięcy, tylko po prostu trzeba znaleźć chętnego kapitana. No patrycja wie, za darmo. co mówi, bo przecież tak rozpoczęła się wasza podróż, prawda? Dokładnie. Czyli zupełnie bez. Bez jachtu, nie mieliście własnego stawu. Absolutnie, ani nie mieliśmy na to żadnych widoków z finansami, które, z którymi ruszaliśmy. Mieliśmy jakieś tysiąc dolarów, może. No co powiedz o samym początku? No bo to nie, nie w Gdyni na nabrzeżu staliście, prawda? Nie, nie. Od momentu, kiedy, kiedy Mikołaj miał lśnienie, żeby zrobić to jachto stopem, bo, bo marzenie mieliśmy wspólnie i próbowaliśmy różnymi drogami. Od tego momentu minęły dokładnie dwa tygodnie i byliśmy już na pierwszym złapanym jachcie hmm. na stopa. Nie łapie się już tak do końca na, na kei stojąc i, hmm. i wypatrując hmm. żeglarzy. Robi się to przez internet i na naszej zresztą stronie jest taka zakładka ona cały czas jeszcze jest nie do końca rozbudowana, natomiast znajdują się tam kolejne linki z portalami, na których poszukiwać można wolnej koi i chętnych kapitanów, dla których nawet nie jest tak istotne doświadczenie w żeglarstwie, bo na dłuższych rejsach, wiadomo, pomoc kolejnej osoby jest na wagę złota, a niektórzy z nich po prostu potrzebują towarzystwa. I e, oczywiście nie jest to takie, takie zupełnie proste, bo trzeba na wiele rzeczy uważać, trzeba bardzo słuchać intuicji, żeby, żeby nie wpakować się w jakieś problemy no oczywiście, natomiast, e, natomiast muszę powiedzieć, że nigdy, nigdy nie spotkaliśmy się osobiście z jakąś nieprzyjemną sytuacją i no, generalnie bardzo, bardzo zachęcam do jachtostopu. Czyli na takim zwykłym autostopie to jest łatwiej w pojedynkę. Bo łatwiej, żeby znalazł, znalazło się jedno miejsce. A we dwójkę podróżowaliśmy. Myślę, się, że raźniej jest jednak we dwójkę. Mhm. Oczywiście w też takich jak Stopowiczów, którzy w pojedynkę podróżują też jest sporo i, i spotkaliśmy nawet y, bardzo młode osoby, kobiety, dwudziestokilkuletnie. Wydawałoby się, że jejku, przecież to niebezpieczne, ale okazuje się, że wcale nie. Można po prostu wszystko sobie tak zorganizować, żeby poznać tego kapitana czy załogę wcześniej. Zaczynając od, od rozmowy na, na Skype, pomijając mm -hmm. te pierwsze maila, prawda? I, i, i później jeszcze, jak się do niego doleci, czy dojedzie. Zanim się ruszy w ten rejs, trzeba oczywiście bardzo, bardzo się zastanowić, czy nie ma nic, czy żadna czerwona lampka się nie zapaliła w głowie, mm -hmm. bo, bo jak już się odbije od tej kei, no to już, już, już jest troszkę, no tak. troszkę za późno. Więc trzeba uważać bardzo, ale, ale jest to jak najbardziej godne, godne polecenia. Jest to najbardziej ekonomiczna forma podróżowania. Po świecie. Po świecie, no, po całym, całym świecie. świecie tak, tak, to tak. niesamowite, że tak można. Dobrze, to, to posłuchajmy w takim razie kolejnego utworu. Co zaproponujesz teraz tutaj, Karniwal? Może zostańmy jeszcze przy trochę tej takiej bardziej tradycyjnej muzyce. Isoko, mm -hmm. Rasel Solano. Pan, który gra na afrykańskim instrumencie benta. Po prostu wygięty patyk, taki cienki pałąk z trawą i przykłada ten do ust i uderza malutkim patyczkiem o tą trawę. No i co, i to tak rzeczywiście jest, że ktoś siada, zaczyna brzdąkać, tak, i taka muzyka powstaje z tego? Tu jest bardzo ciekawa historia a propos tej, tej muzyki akurat, ponieważ Rasel Solano żył na, żyje, przepraszam, na Curacao i tak jak wielu muzyków tam, po prostu grał kawery reggae. I w pewnym momencie go to bardzo znudziło, ponieważ rzeczywiście rzeczywiście jak długo można i postanowił sięgnąć po, po tradycyjne instrumenty pęta. Jak mówiłam, to taki jest cienki patyk, do dwóch jego końców jest przywiązana po prostu trawa, taki cinki liść trawy, więc jest to wygięte. No i do tego jest taki jeszcze malutki, cieniutki patyczek. Miał w rękach instrument, na którym nie miał zielonego pojęcia, jak zagrać. I on po prostu, tak jak opowiedział nam, po prostu przyłożył to do, do ust, no bo coś z tym trzeba zrobić. Przyłożył to do ust i zaczął uderzać tym patyczkiem. Prawie jak na grzebieniu. Tak? I okazało się, okazało się, że to dokładnie jest to, jak na tym afrykańskim instrumencie się gra. Więc w 1982 roku wydał e, swoją płytę i właśnie ten utwór pochodzi z, e, z tej płyty. Grupa Isoko, Isoko. To, że mu się chciało tak? jednak wydać płytę, <grym> no bo mówi, że tam taki leniwy jest raczej ten nastrój. Ale to nie wszyscy, nie wszyscy. To mówiłam o takim ogólnym odczuciu, a myślę, że Rasa no. jest no. jest jednak tym wyjątkiem. No może lepiej rzeczywiście, zamiast prosić, wyciągać rękę po pieniądze, dać płytę komuś, tak sprzedać. To jest y, chyba też jakiś sposób, nie? Tam pewnie turyści chętnie kupują takie rzeczy. Tak, tak. Na, generalnie sztuka taka, którą wytwarza się samemu, czy jakieś rzeźby. Czy jakieś te rzeczy. Zmuszelek. Ja pamiętam w Kiłeście, to było coś niesamowitego, po prostu nie mogłem wyjść z takiego sklepu. Jeden, drugi, trzeci i każdy miał co innego i właściwie ta twórczość tam rzeczywiście kwitnie. Yy, przywożona jest rzeczywiście z tych wysepek, gdzieś tam jakieś koraliki, które są yy, wkładane i bardzo piękne naszyjniki z tego robione, bransoletki. No, cała masa różnych takich rzeczy, muszli. Ale oczywiście. tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego, ponieważ pamiętajmy o tym, że ben, będąc na takiej wyspie, na plaży, gdzie widzimy te muszelki i fragmenty koralowców, musimy pamiętać, że jak coś zabieramy, to zaburzamy. Ten bardzo delikatny ekosystem. I jak wszyscy turyści zabiorą nawet po jednej muszelce, to no po właśnie, prostu. Ale czy te... oni tam na to zwracają uwagę? Uważają na to? Właśnie zbyt mało. Zbyt mało, a ma to naprawdę znaczenie, ponieważ z tych ze sproszkowanych muszelek i koralowców powstaje piasek. Nie, nie mówię już o tym, że, że kiedy się jest w wodzie, to żeby właśnie uważać bardzo na te koralowce, bo każde najmniejsze dotknięcie powoduje, że one zaczynają chorować. Mm -hmm. Więc tak, no, jeszcze raz, z, zabierajmy tylko dobre wspomnienia, tak naprawdę. Ja też bardzo musiałam nad sobą pracować, żeby, żeby nie, nie zabierać muszelki mm -hmm. z, każdej, mm -hmm. z każdej plaży. Aczkolwiek, no, muszę się przyznać, że, że kilka mam. <laughs> Dobrze, to na koniec jeszcze czego posłuchamy, powiedz mi, bo jeszcze miałaś opowiedzieć o tym, że yy, yy, napisałaś jakiś tekst, tak? Który będzie można przeczytać. Tak, bardzo bardzo gorąco zapraszam w sobotę do przeczytania tekstu mojego autorstwa gościnnego w Gazecie Wyborczej w Dodatku Turystycznym. Będzie o dryfowaniu, między innymi naszym dryfowaniu na Juju pod mhm. Dominiką. Jakaś przygoda, tak? Będzie opowiedziana. Czy... No, no wiesz, samo, samo dryfowanie już jest przygodą, kiedy wiatru nie ma, silnik zepsuty, mm -hmm. a ty po prostu jesteś znoszony prądem na środek morza karaibskiego no, to rzeczywiście... i nie ma co zrobić. Wiatr nie przychodzi. Jeden dzień, drugi dzień. No i co? I się boisz, że się rozbijesz o skałę jakąś pewnie? Nie. Wy, jesteś wymiatany na środek morza, nie ma skał. Po możesz tak dryfować, dryfować, dryfować. No i jak się nie ma zapasów jedzenia, to może być problem. Tak? No, albo jak się już do jakiegoś brzegu nie by. tam, gdzie się chciało, to później już, już, już, już nie popłyniesz, gdzie planowałeś wcześniej, bo jesteś zupełnie... zupełnie mhm, to zapraszamy nie? w Gazecie Wyborczej. Kiedy? W sobotę, tak? Najbliższa sobota, dodatek turystyczny. Mm, no to fajnie, to, to, to z chęcią też sobie kupię. To co na koniec, powiedz, bo zostały nam jeszcze tutaj trzy utwory z tego, co przyniosłaś. Mhm, to może, może zaproponujemy takiego artysty, który też jeszcze się nie przebił, z Jamajki, Okonko w utworze Headache. Mhm, już, już, muszę tutaj przenieść, momencik, Okonko. Headache, tak? To się tak. Nazywa. Hmm, Dobra, to słuchamy i dziękuję Ci bardzo za wizytę. I zapraszam częściej. Zapraszam częściej. Jesteś teraz w Warszawie, to będziemy tutaj nagrywać audycję i możesz swoją zrobić. No, namawiam Cię do tego gorąco. Bardzo Ci, Borysie, dziękuję. Masz za dużo za... do opowiadania, dużo do przekazania, także wiesz. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za, za ten miły czas. Do usłyszenia. Do usłyszenia. It's another headache when i have to face the struggle that i have to face hey when i have to face the challenge that i have to face hey when i have to face the struggle that i have to face hey when i have to face the challenge that i have to face Work for get me pay, but the de check delay. Got bills he pay, has me just don't pray, for a brighter day. Landlord come and knock down the front of the door. Member say, food to go up on the No money no running to sleep ever. If he pay the light, the de land, the chamber. Hard willing, but me pack no ever. It's another headache when I have to face the struggle that I have to face. Headache. When I have to face the challenge that I have to face, hey, hey, when I have to face the struggle that I have to face, hey, hey, when I have to face the challenge that I have to face. They call me, say, she's pregnant, and I'm a, -me -a daddy, show me good a several times, me no try to he From she say I'm me, mean, then I'm me. May buy bram, may buy clothes, may buy baby nappy Cause me want be the world best daddy world Me best. make she take ultra sun, give her plenty money Cause me girl half star quality But before the baby born, something look funny Something don't look right to me Cause when the baby born, she's a Indian She far from looking like me boyoy, boyoy It's another headache